sobie tak tutaj słuchacie, albo tutaj, albo może gdzieś indziej, a ja sobie jestem nad morzem. Ech, chociaż muszę przyznać uczciwie, że nie pojechaliśmy tam do końca po to, żeby samemu jechać nad morze, bo każde z nas może już widziało, ale po to, żeby zabrać dzieci, bo cuza w zeszłym roku nad morzem nie była, nad czym Ubelów ubolewała. Młody natomiast morza jeszcze nie widział. A wziąwszy pod uwagę to, jakie wrażenie zrobił na nim basen, no to może generalnie zapowiadało się jako bardzo dobra przygoda. Ale dzisiaj nie będzie ani o dzieciach, ani o morzu. Dzisiaj będzie o literaturze przeniesionej na ekran. Ja się muszę od razu przyznać, całkiem uczciwie, że ja za fantazy nie przepadam. Bardzo lubię fantastykę i czytam jej bardzo dużo. Natomiast e, jeśli chodzi o takie klasyczne, klasyczne fantazy, to e, zaliczyłem mm. największą wpadkę Sapkowskiego, czyli trylogię Ziemia Morze, składającą się z czterech części i dwóch tomów opowiadań. E, spodobała mi się owszem. Zaliczyłem pięcioksiąg Przygód Keina Nieśmiertelnego, Karla Wagnera, też niezły. I chyba 30 albo 31 tomów świata czarownic. Andre Norton z przyjaciółkami. To im dalej, tym gorzej. Dlatego i tak jestem pod wrażeniem tego, że dotarłem tak daleko. Zresztą potem całą kolekcję oddałem w miejscowej bibliotece nie wiem co się z nią potem stało no oczywiście Tolkiena nie liczę jako e, fantazy jako takiego, no bo Tolkien to tak trochę kult, to tak jakby mówić, że na przykład Race to jest film, albo Blade Runner <coughs> albo, że Gwiezdne Wojny to trylogia filmowa, no bzdura, nie? Natomiast ogólnie rzecz biorąc nie przepadam za fantastyką z polskich yy, rzeczy to tak powiedzmy Huberat który tak ociera się troszeczkę Miejscami o fantazy Chilkę Duka i Sawkowskiego na przykład Nie zmęczyłem No powiedzmy Kres jeszcze, którego krótkie teksty Czytywałem w takim magazynie Feniks, który już dawno, dawno Nie istnieje, a był całkiem niezły I tak jakoś Wyszło ostatecznie, że Jak skończył się Potworny hype Napędzany pierwszym sezonem serialu i jak skończył się wreszcie potworny hype nakręcony drugim sezonem serialu, to ja się wziąłem za Greotron, czyli za pierwszy tom Pieśni, Lodu i Ognia George'a Martina Martin to jest duże nazwisko w branży, a raczej uznane swoją drogą nie wiem czy wy też macie takie wrażenie, ale twórcy zupełnie różnych mediów zupełnie różnych gatunków w pewnym momencie zaczynają tyć i zapuszczają brody. Nie macie wrażenia, że jak tak się popatrzy tacy ludzie typu jakiś Lukas, Cameron, Martin właśnie, wszystko to po prostu zaczyna być nagle brodate sadło. No, ale to taki tam powiedzmy wtręt na marginesie nie mający yy, dużej wartości merytorycznej. W każdym razie yy, sięgnąłem właśnie po grę o trony i czytałem ją za wzięcie, jednocześnie oglądając... Yy, z żoną pierwszy sezon serialu. I muszę przyznać, że mm, no jak najbardziej yy, gdzieś tam miłość nagła do fantazy mnie nie chwyciła, natomiast jest to całkiem przyzwoicie zrobiona robota. Chociaż ja mam taki pewien problem. E, bardzo często jest tak, że zachodzę, no nie powiem, że do księgarni, bo głównie do empików, dlatego, że księgarni e, w mojej okolicy takich luzem jest coraz mniej. Zachodzę i tak patrzę. Myślę, kupiłbym sobie coś. I tak patrzę. O, to pierwszy tom sagi. Widzę w zapowiedziach następne 10. I tutaj też trochę przeraża mnie sam pomysł, że ma to 7 czy 8 tomów, z czego oczywiście Polaczki musieli dwa z dotychczas wydanych pokroić na pół. Nie cierpię takiej praktyki. Pamiętam, że była kiedyś taka trylogia Pamięć, Smutek i Cierń, gdzie Pierwszy tom chyba wyszedł w całości, drugi w dwóch częściach, a trzeci to o ile się nie mylę w czterech. W związku z tym była to trylogia wydana w siedmiu ostatecznie książkach. I to u nas jest jakaś pieprzona plaga. Natomiast, yy, no, gdzieś tam nie byłem skłonny yy, zaopatrywać się w te książki, chociaż uważam, to że ostatecznie. Okazało się, że moja szwagierka czyta i może mi pożyczyć. I co ja mogę powiedzieć? No to jest bardzo dobra y, rzecz, tak warsztatowo, rzemieślniczo. Teoretycznie miało to być low fantasy. Low fantasy, czyli takie, które prezentuje, jakby powiedzieć, warunki środowiskowe y, y, gdzieś tam jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Takim przykładem jest właśnie na przykład Conan, syn Kowala, no przynajmniej w tych pierwszych częściach, który po prostu był wyjątkowo y, silny i sprytny i napieprzał wszystkich, których należało, żeby zdobyć gdzieś tam poklask i bogactwo. I podobnie tutaj mało jest rzeczy charakterystycznych dla takiego klasycznego fantasy, chociaż im dalej tym gorzej. Na początku na przykład zupełnie nie pojawia się magia, potem już jakieś te jej elementy są, chociaż nie ma ich za dużo. Natomiast no, pojawiają się smoki trudno by było raczej założyć, że w rzeczywistym świecie smoki jako takie współcześnie ludziom istnieją. Natomiast to, co mi się podoba, to jest kilka takich archetyficznych wprawdzie, ale całkiem przyzwoicie odrobionych postaci. Chociaż no, tu trudno byłoby powiedzieć, że Martin gdzieś wspiął się na wyżyny kusztu. Jest całkiem nieźle, przyzwoicie przygotowany świat, który też w zasadzie nie odbiega niczym od standardów fantazy i ewidentnie widać z czego był rżnięty no, cały taki na przykład mur, który najprawdopodobniej oparty był na murze Hadriana i tak mam wrażenie, że im dalej tym bardziej y ludzie z północy przypominają szkockich Highlanderów i tak dalej, i tak dalej, natomiast jako czytadło szczególnie, że objętościowo jest to rzecz duża, to sprawdza się absolutnie świetnie nie dziwię się zupełnie, że home box office, czyli telewizja znana u nas jako HBO swoją drogą ciekawe jest to, że przyjęło się w Polsce mówienie HBO, ale nie trafiłem jeszcze na osobę, która mówiłaby bebeca a może dlatego, że HBO promowało taką, a nie inną wymowę w swoim niesławnym programie HBO na stojaka, czyli w improwizowanym polskim stand-upie oni powinni przepraszać do dzisiaj w czołówce każdej swojej produkcji za to, że to wypuścili, bo to była rzecz zła, ale abstrahując od tego. Nic dziwnego, że oni zainteresowali się e, takim motywem, tak jak to powiedział jeden z moich znajomych na Facebooku. Seks, przemoc i przemijanie. Czyli główne tematy seriali HBO. Rzeczywiście w ich wydaniu taka saga sprawdza się bardzo dobrze i muszę przyznać, że e, bardzo podoba mi się sposób, w jaki zostało to przeniesione na ekran. Poza kilkoma gdzieś tam stricte technicznymi kiksami mało mam zarzutów. Prawdą jest, że u mnie w branży, no, czyli właśnie w produkcji telewizyjnej, mawia się, że HBO to jest taki producent filmowy, który zupełnie niechcący ma własny kanał telewizyjny. I faktycznie ich produkcje należy rozpatrywać bardziej tak pod kątem właśnie produkcji filmowej niż, niż stricte seriali telewizyjnych Są to rzeczy duże, z rozmachem i przygotowane dobrze. Chociaż muszę szczerze przyznać, że na przykład w scenie wesela między Kalem drogą a drogo a Daenerys Targaryen byłem wyjątkowo rozczarowany, no bo ja tu w książce czytam, tu równina, 40 tysięcy absolutnie dzikich dotraków. No i nadchodzi ta scena w filmie, a tam na skodach jakiś tarasu gdzieś podpieprzającego Grecją siedzi Saekal, obok jego kilku kumpli, no i tak w sumie może w zbiorówce z 50 statystów i tak ee... i trzeba przyznać, że pieśń lodu i ognia to jest rzecz, która której bardzo dobrze zrobiłoby e, gdyby została zrealizowana przez kogoś takiego jak Jackson w taki sposób jak został zrealizowany władca pierścieni z takim rozmachem z takim prawdziwym pierdolnięciem żeby było e, i można zobaczyć Iri tak zrobione jak Białe Miasto w Gondorze i żeby można było tych 40 tysięcy do traków, WaS do trak zobaczyć. I żeby ich było 40 tysięcy, a nie smutne półsetki. Bo to tak wtedy podjeżdża takim nieszczęsnym Kwowadisem, gdzie szarżuje wielki tłum, a tam lecą dwa tuziny bezrobotnych, przebranych w szlafmyce w chlamidy, przepraszam. <śmiech> Natomiast tak czy siak, serial jest bardzo fajnie zrobiony. Pierwszy sezon jest dosyć wierny powieści, przynajmniej na tyle, na ile ja gdzieś tam symultanicznie je porównując, miałem okazję to sprawdzić. Widać pewne skróty. Natomiast, no, bądźmy szczerzy, pewnych rzeczy nie da się w powieści umieścić. Wyniesie wiadomości, wyniesie one z książki, bardzo przydawały. W końcu razie szybciej orientowałem się w pewnych rzeczach, dlatego, że tam pewne informacje były podawane w inny sposób, w innym czasie. E, trochę została zachwiana chronologia, szczególnie dotycząca e, denerys. Natomiast e, najogólniej rzecz biorąc, to wszystko gdzieś tam było w miarę wierne. Jeśli chodzi o długi sezon, to już e, mam dużo więcej zastrzeżeń. Jest dużo więcej różnic i to są różnice momentami poważne. Chociażby e, sytuacja Ari Stark, która Zostaje służącą Tywina Lannistera, co w książce nie ma miejsca i gdzieś dla mnie no, groteskowe było to, że największy prawdopodobnie wróg jej rodu, no, być może nie licząc Jama, albo jego siostry, gdzieś tam pod swoim dachem hoduje starkówne i nie ma pojęcia. Myślę, że tutaj troszeczkę scenarzyści naciągnęli sprawę. Te różnice są już spore i momentami rzeczywiście wpływają na odbiór. W związku z tym ciekaw jestem, jak to się dalej potoczy. No wiadomo, że trzeci sezon będzie dopiero na wiosnę. Muszę szczerze przyznać, że jednak mimo wszystko jest to serial dobrze, sprawnie zrealizowany. Jest to serial zrealizowany w sposób, w jaki u nas nikt nie potrafi zrobić e, żadnej produkcji do telewizji. Powiedzmy z jakimiś naprawdę mega małymi wyjątkami Czyli po prostu dobrze grzemieślniczo odrobiona praca. Wszystko jest poprawne, wszystko jest zgodne. E, nie jestem też jakoś szczególnie zdziwiony tym, że serial zyskał gdzieś tam jakieś takie uwielbienie, no bo jest to e, w dobrej tradycji serialu historycznego, który i u nas miał swoich zwolenników i który również u nas miał gdzieś swoje całkiem chlubne chwile i, i dobrze zapisane karty. Natomiast faktem jest, że to jest takie połowiczne fantazje, jakby zabrać jej te smoki, i y, jakby czerwonej lady odebrać jej magię i jakby jeszcze tam parę drobiazgów poprawić to podjeżdża takimi Tudorami, albo kiedyś 30 lat temu leciał taki serial Rzymianie ciekaw jestem kto go w ogóle jeszcze pamięta o, było bardzo dawno temu bardzo dawno temu może nawet więcej niż 30 jest to w pewien sposób y, taka telewizja środka, taki serial trochę dla wszystkich. Mogą go oglądać ludzie, którzy fantastyką się jarają i, i znajdą tam rzeczy dla siebie i mogą go oglądać ludzie, którzy się fantastyką nie jarają. Są także w stanie oglądać go ludzie, którzy zasadniczo fantazy za bardzo nie lubią, tak jak ja. Na pewno na plus trzeba też policzyć to, że jest stosunkowo mało tak zwanych dużych nazwisk. No oczywiście, no... W, absolutnie sztandarowym wyjątkiem jest tu Sean Bean, który zalicza kolejną śmierć w kolejnej produkcji. Ten facet jest trochę tak jak ten słynny aktor, który grał mężczyznę onanizującego się w różnych miejscach i w różnych sytuacjach i zagrał takich ról około dziesięciu w najróżniejszych filmach. I w zasadzie to był cały jego dorobek aktorski, bo chyba jeszcze raz grał pilota śmigłowca. Nie pamiętam teraz gościa z nazwiska, jest do znalezienia na filmowie. Tak samo Sean Bean Zasadniczo znany jest z tego, że Ginie w filmach, w których Występuje Podobno po emisji Tego odcinka, gdzie Ścięto Neda Starka rozpętała się straszna burza Że jak tak można jej przywrócić postać I stacja bezskutecznie próbowała Fanom wytłumaczyć, że tak było w powieści i Że to od nich nie zależy Ja zresztą też dobrze pamiętam pozakładane jakieś wydarzenia, nakręcicie film, w którym Bin nie ginie i tego typu rzeczy. Natomiast Bin jest e, jednym z nielicznych takich, takich znanych pierwszoplanowych twarzy, ponieważ większość z tego obsadzają ludzie raczej mniej znani. Całkiem muszę przyznać, że obsada mi się podoba. Szczególnie pasuje mi do, e, do roli, do postaci Bran. E, Rob trochę mniej tak ewoluuje z czasem. Jeffrey Lannister, przepraszam, Jeffrey Baratheon, <coughs> król w pewnym momencie yy, w książce mam wrażenie wyglądał zupełnie inaczej. Tutaj jest zrobiony na takiego ewidentnego gnojka i, i buca i, i to widać od razu po pysku, troszkę jak Draco Malfoy. Yy, świetnie obsadzony jest... Yy, Tyrion Lannister, czyli karzeł. Niepokojąco podobny do Hugh Laurie'ego. Mam na myśli aktora. Nie, niekoniecznie samą postać Tyriona. Chociaż też mają sporo wspólnego z Doktorem Housem. Jedna z takich ciekawszych postaci, która w zasadzie jest zła, ale taka trochę dobra i jeden z tych złych, których lubimy. No i cała reszta. W, w serialu te postacie troszeczkę się rozmywają w stosunku do tego, co mamy w książce. No bo wiadomo, literatury nie da się dobrze przełożyć. Natomiast yy, najpierw łyk za Wasze zdrowie. A ponieważ ten odcinek zaczyna tracić flow i przestaje mieć jakikolwiek sens, to mogę powiedzieć tylko tak. Yy, ci z Was, którzy jeszcze czytają, tutaj taka uwaga na marginesie. Podobno Ludzie, którzy czytają książki są gorsi od użytkowników Macintosha. Obnoszą się z tym i strasznie robią attention whoring, że o patrzcie czytam, czytam, umiem czytać, eee, mam książki w domu. Eee, no rzeczywiście coś w tym jest, lubimy się tym chwalić. <śmiech> w każdym razie uważamy, że warto. Ci z Was, którzy lubią czytać, niech sięgną. Te książki nie są takie znowu drogie, tam po 40-45 zł za tą, więc jak na nasze wąskie warunki to jeszcze całkiem znośnie, jak za taką więtość. Natomiast potem można sięgnąć do jakiegoś HBO GO albo innego źródła i obejrzeć sobie serial. Natomiast ja osobiście polecałbym jednak znajomość wydarzeń. Hmm. Chociażby dlatego, żeby porównać, sobie. ciekaw jestem jak będzie wyglądał Trzeci sezon, dwa pierwsze, uważam za udane, Chociaż jednak, tak jak mówiłem, pewne zmiany w drugim nie do końca postrzegam jako uprawnione. Więc moi drodzy, no cóż, myślę, że to najwyższa pora. Miłego weekendu.